Mami Takada mieszka w Krakowie z polską rodziną. Mami wraca do domu z koleżanką. Dzień dobry, mami. Dzień dobry, pani. To jest moja koleżanka Angela. Dzień dobry. Witam, bardzo mi miło. Nazywam się Joanna Mai. To jest mój mąż Grzegorz, moja córka Karolina i mój syn Karol. Bardzo mi miło Państwa poznać. Skąd Pani jest? Jestem z Anglii. Dlaczego uczy się Pani Polskiego? Uczę się Polskiego, żeby mówić w domu po polsku. Dlaczego? Moja mama jest z Polski. Rozumiem.